9 dni, ale to co się działo przez ostatnie 2-3 dni to było coś co ewidentnie już wykroczyło po zainteresowanie tych ludzi, którzy śledzą media społecznościowe, którzy wiedzą kim był łatwo gang, którzy nawet być może jeżeli nie śledzili jego profilu, no to wiedzieli, że ktoś taki na, na, w mediach społeczno społecznościowych funkcjonuje, bo te ostatnie 2-3 dni to już było absolutne szaleństwo. Musimy sobie powiedzieć wprost. Nikt tego nie wie, co się wydarzyło. <grywa> <Dobrze>. <grywa> Bardzo długa, długie pytanie i krótka odpowiedź. E, możemy co najwyżej zrobić rekonstrukcję tego zdarzenia i odpowiedzieć sobie na kilka ważnych pytań. Po pierwsze zobaczyliśmy rzecz, której do tej pory nie widzieliśmy w, w polskich mediach społecznościowych, a może nie widzieliśmy na taką skalę, to znaczy... To przepraszam, YouTubeowy rekord, jeżeli chodzi o świat. Rekord o świat i tam jest kilka rekordów, bo tam jest nie tylko chodzi o to zbiórkę jakby ilości pieniędzy, chodzi o to, ile osób oglądało to live'em, tam było prawie milion sześćset czy nawet milion osiemset. Chodzi o natężenie jakby m, dyskusji na ten temat. Co się wydarzyło? Ch można zaryzykować pierwszą tezę. Zetki, pokolenie Z, y, które jest oskarżone o to, że jest niemrawe, nic mu się nie chce i w ogóle generalnie rzecz biorąc jest takie mało dynamiczne. Zorganizowało się w akcję, która rozsadziła polski internet i która po pierwsze pokazała, jaka jest siła tego pokolenia w mediach społecznościowych. Pokazała tak naprawdę, że to jest ich świat i jeżeli jest jakiś cel, potrafią się bardzo szybko zorganizować, nie potrzebują do tego jakiejś wielkiej infrastruktury i to, co jest najważniejsze, mają bardzo dużą siłę dotarcia, ponieważ to oni, no bo teraz... Ale to, przepraszam, to jedno pytanie przy okazji tego, o czym pan mówi. A na ile to jest... Y Siła jednorazowa. To znaczy na ile to jest no, trochę jak w przypadku różnego rodzaju inicjatyw, które się w Polsce pojawiają, że my się w bardzo skuteczny sposób potrafimy jednoczyć, działać, zbierać przy takich pojedynczych, po, pojedynczych wzmożeniach. Ju, już tłumaczę. E, jeżeli sobie zobaczymy tak technicznie, jeżeli algorytmy mediów społecznościowych nagle zaczęły odbierać informacje, że kolejne setki tysięcy ludzi zaczyna oglądać i dyskutować o temacie tego streamu, swoją uwagę, tak zwane oko Saurona przekierowały, przekierowały tak naprawdę na ten temat. Czyli bardzo duża liczba młodych ludzi, która zaczęła dystrybuować tę informację, doprowadziła do tego, że algorytm, który zarządza tym, co widzimy w swoich mediach społecznościowych, w swoich komórkach, przekierował tak naprawdę uwagę na ten na ten stream. Czyli to już się zaczęło dziać trochę właśnie, no, takie perpetuum mobile rozumiem, tak. tak? to jest raz. To oznacza, że algorytm odebrał bardzo silny sygnał, niczym innym się ludzie nie interesują, tylko tym, wzmacniaj przekaz, pokazuj innym. To jest najważniejsza rzecz. Druga rzecz. Wbrew temu, co się uważa, infrastruktura pokolenia ZEDI i tych młodych milenialsów, która jest w mediach społecznościowych, jest bardzo silna i potrafi... Dokonywać, jakby docierać do bardzo dużej, grupy, bardzo dużej grupy odbiorców, bardzo często dwukrotnie, trzykrotnie większej niż media tradycyjne. Ona ma oczywiście swoją dynamikę, ma swoje zasady i to nie, są, to nie jest media, to nie, to, jest, to nie jest linearne, to jest bardzo dynamiczne. Natomiast musimy pamiętać o jeszcze jednej rzeczy, a mianowicie, że z perspektywy mediów społecznościowych to jest takie wydarzenie, które większości tych użytkowników pozostanie w pamięci. Czy My to identyfikujemy jako pewien mit założycielski, że to pokolenie może dużo. I oni sobie udowodnili i udowodnili całemu światu, całej Polsce tak naprawdę, że są w stanie... Organizować się, są w stanie zmieniać, właściwie łamać też pewne konwencje, łamać algorytm. I jeżeli ich jest wystarczająco, jeżeli cel jest szczytny, jest ich wystarczająco dużo, to są w stanie, że tak powiem, nagiąć rzeczywistość do, do siebie. Czy to jest jednorazowe? Wydaje się dzisiaj, że nie, dlatego, że potrzeba przeżycia tego po raz kolejny i potrzeba jakby odtwarzania pewnych rzeczy y, jest bardzo silna. W mediach społecznościowych nie rzadko kiedy są wydarzenia, które tak naprawdę są... Y, wydarzyło się raz i się nie powtórzy. Tu już jest, tu już widzimy, są sygnały, że trzeba to powtórzyć. Dobrze, to zapytam inaczej. A na ile w takim razie to jest dowód na to, że y, to pokolenie działa w sposób taki bardzo impulsywny? To znaczy y, jest bodziec i jest... Momentalna, bardzo szybka reakcja. Kończy się bodziec, kończy się reakcja, mm -hmm. kończy się działanie. Nie powiedziałbym tak, mm -hmm. dlatego że jeżeli zobaczymy sobie na osoby, które, umówmy się, yy, większość ludzi zaufała oglądając, yy, oglądając ten stream i wpłacając swoje pieniądze, nie mówię tu o dużych kwotach, ja mówię tu o tych kwotach małych, 5, 10, 20, 50 zł. Czyli od zwykłych użytkowników, użytkowników od Zaufała mm -hmm. chłopakowi, który... Wygląda agonii, mówi agonii i jest jednym z nich. I nie stało za nim. I zanim to, co za nim stało, to stały wyświetlenie, to Znaczy stała liczba osób, które to oglądała. To jest waluta tego, tego świata. Jeżeli ogląda ci odpowiednia liczba ludzi na live'ie, dla tego pokolenia i dla, powiedzmy sobie, dla tych wszystkich, którzy mają tam poniżej 40 czy 35 roku życia, to jest dla nich waluta. To jest dla nich waluta zaufania. Tak? I... Oczywiście my to możemy kontestować, powiedzieć ok, uf, czym są lajki i tak dalej, ale dla nich to jest waluta wymienialna. To na ile to jest niebezpieczna, trudna, nie wiem na którą wersję się zdecydować, wiedza na przykład dla, dla polityków, dla partii politycznych, że trzeba kompletnie po pierwsze zmienić język przekazu, Dwa. Trzeba być może kompletnie zmienić ludzi, którzy mają dotrzeć do tej grupy, bo przecież to jest potężna rzesza potencjalnych wyborców. Po trzecie, no ja trochę wrócę do tej impulsywności, że tu nie chodzi o doświadczenie, tu nie chodzi o to, jaki będziemy mieli plan, jakie będziemy przedstawiać hasła. Chodzi o to, żeby to dobrze sprzedać i okay. dobrze zapakować. Po pierwsze, politycy bawią się w zasięgi przynajmniej na poważnie od pięciu lat, mhm. sześciu. W polityce... Like jest odpowiednikiem zaufania społecznego, popularności. Dla polityków lajki są podstawową walutą w ich świecie, jeśli chodzi o komunikację. Ten, który ma więcej lajków, ten, który ma więcej fanów na Facebooku, ten, który ma więcej serduszek, jest de facto bardziej popularny, jest popularniejszy, a to znaczy, że ma dotarcie. No dobrze, a jeżeli jest popularniejszy, czy to się w automatyczny sposób przekłada na to, że ci ludzie, którzy go lajkują, którzy mu tam klikają serduszka i lajki, gdy przyjdzie co do czego, to wstaną, wyjdą z domu i pójdą do urny wyborczej, czy nie? Czy Polacy, to się niekoniecznie musi tak w przełożyć? W mamy dwie partie stricte internetowe. Konfederacji Razem, które łącznie w średniej sondażowej mają wyżej, powyżej 20%, czasem 23%, czasem 20%, czasem 19%. Partią, która działa e, poza w ogóle radarem mainstreamowym i jest bardzo obecna na kanałach tiktokowych, instagramowych, jest też Razem, która średnio dobija do 5%. Czyli możemy zaryzykować, że już 1 trzecia Siły politycznej w Polsce opiera się tylko i wyłącznie na osobach, które są w mediach społecznościowych. Jeżeli zobaczymy, jakie są ostatnie były wyniki wyborów prezydenckich, no to te liczby mniej więcej odpowiadają temu, czy ci ludzie pójdą, czy nie, odpowiadają na to pytanie to tam rozstrzygnął się wynik wyborów prezydenckich w takim razie? W mediach społecznościowych rozstrzygnęły się wybory prezydenckie w czerwcu 2025 roku. Rozstrzygnęło się te, powiedzmy sobie, te 300-400 tysięcy głosów różnicy. Z naszej perspektywy tutaj to było te 300-400 tysięcy osób, które przeważyły, nie, przeważyły mhm. ale przede wszystkim one widziały siebie na TikToku, one siebie widziały na Instagramie i... To kampania prezydenta Nawrockiego, głównie tiktokowa dotycząca aktywowania młodych kobiet, doprowadziła do tej sytuacji, że to były głosy na pewno, <głos> Bo też żebyśmy inaczej, może inaczej to zdefiniowali. Polityk do momentu do dnia wyborów, do zamknięcia urny, nie ma tak na nic nie wie o świecie. Dopiero ten moment to jest dla niego jakiś tam sprawdzań, czy, czy tak było, czy nie. Jedynym narzędziem dzisiaj, które ma, ma dzisiaj dwa, dwa tak naprawdę narzędzia. Media tradycyjne, w których może bywać i które są zawsze były elementem demokracji. I od jakiegoś czasu, powiedzmy tak naprawdę od 10 lat, ale od 5 bardzo mocno, ma media społecznościowe, które stanowią dla niego jakiś taki jego kontakt żywy, gdzie może sobie to policzyć, może to zobaczyć, czy mu się pewne rzeczy sprzedają, czy nie, z rzeczywistością. I teraz media społecznościowe pomagają wpływać na decyzje konsumentów, ale też na decyzje wyborcze. Bo jeżeli reklama i w ogóle to, co się dzieje w mediach społecznościowych wpływa na decyzje konsumenckie, dlatego firmy inwestują w budżety, żeby po prostu być tam obecne, inwestują w influencerów, żeby ludzie kupowali ich produkty. Tak samo w polityce, inwestuje się w obecność w mediach społecznościowych, w te wszystkie lajki, w te wszystkie shorty, reelsy, te, te wszystkie filmiki, po to tylko, i wyłącznie, żeby doprowadzić do sytuacji, że jakiś użytkownik, w zależności o jaką grupę patrzymy, go przekonamy i zagłosuje na nas. Więc wracając jakby do, do pytania, na ile to jest dzisiaj akcyjne. Na pewno widzieliśmy jedną rzecz w tym całym yy, streamie, który trwał. Odrzucenie całkowicie polityki. To znaczy każda próba przypięcia się jakiegokolwiek polityka, każda próba upolitycznienia tego była z automatu przez te wielkie audytorium, setek tysięcy komentujących była odrzucana. A to nasze wnioski są dość proste, bo patrzymy na, też na inne zdarzenia, które są komentowane w mediach społecznościowych, głównie zdarzenia na linii takich no, społecznych, przykład dotyczące w ogóle służby zdrowia, czy generalnie rzecz biorąc w ogóle takiego poczucia zetek, w, czy, czy mileniansów w świecie, jeżeli już go komentują, to jest w ogóle bardzo duży spadek zaufania do instytucji państwowych. I to widzieliśmy w tym takim drugim jakby rzucie komentarzy, widzieliśmy, że ci ludzie tak naprawdę ufają tylko sobie, ufają własnym ruchom i ufają temu, co widzą u siebie w komórce. No ale to w takim razie to nie jest nazbyt pozytywny wniosek. To nie jest, bo, nie cho, bo jeżeli założymy, że to była akcja charytatywna, to ona była bardzo dobrą akcją charytatywną, zorganizowaną, która na pewno zapisze się w historii i na pewno gdzieś będzie miała jakieś swoje prawda, duble. E, jeżeli spojrzymy na to, co ci ludzie pisali w komentarzach i jeżeli przeanalizujemy ich zachowania, to zobaczymy, że bardzo duża część społeczeństwa Zaczyna być, a zmęcz, co widzieliśmy troszeczkę już w wyborach prezydenckich, zmęczona duopolem, szuka innych rozwiązań politycznych, a dwa, jest coraz większy spadek zaufania w ogóle do instytucji państwa jako takiego. I to, to są dwie takie, takie, takie, takie rzeczy, które widać w tych komentarzach. I teraz co z politycy z tym zrobią? No to już jest pytanie do sztabów politycznych i do, do, do, do strategów partii politycznych. Ale na pewno jest to bardzo, bardzo ważny sygnał. Warto zaznaczyć jedną rzecz, że dzień po tym, w poniedziałek, kiedy politycy wrócili do swoich m, tych klasycznych jakby działań politycznych, komunikacyjnych w serwisie Twitter, de facto żaden temat polityczny się nie sprzedawał, bo wszyscy byli gdzieś indziej. Politycy przez ten weekend zostali pozbawieni jakby widowni. Występowali, opowiadali różne rzeczy, ale w ogóle nikt na nich nie patrzył. I teraz... Odcięto im tlen? Algorytm odciął im tlen. I teraz to, czego media społecznościowe nauczyły się, no bo algorytm się uczy, e... to czego się nauczył, że są sytuacje, że są, e... że widzowie, że użytkownicy, jeżeli istnieje coś, co jest niepolityczne, a jest społeczne, tam relakują swoją uwagę i atencję. Dobrze, no to zapytam w takim razie o wydarzenie, które oczywiście jest wydarzeniem politycznym, ale myślę, że wiele osób wczoraj śledząc media, no, bardziej jednak patrzyło na, to, na, na te informacje w taki czysto ludzki sposób, czyli uwolnienie Andrzeja Poczobuta. Bardzo wysoko zasięgowy temat, prawie 45 milionów zasięgu, praktycznie żyjąc cała Polska. E, przeważały w komentarzach, widzieliśmy, 70% ponad 70% komentarzy wyrażało dumę i dziewięć, inaczej, dziewięć, zacznę od początku. 90% ponad komentarzy uważa, że e, Andrzej Poczebut jest symbolem wolności i walki z opresyjnym sentymentem, e, znaczy z opresyjnym systemem. 73% komentarzy w tej dyskusji uważało, że m, jest to sukces rządu i Ministerstwa Spraw Zagranicznych. No I że... rozumiem, że akurat w te słupki i te cyferki już politycy się bardzo uważnie wczytują. Ponoć, eee, to, musimy pamiętać, że to są komentarze, tak? to, nie jest jakby to, to, to jest inny rodzaj jakby patrzenia na rzeczywistość niż badania socjologiczne. 53% z tych komentarzy uważało, że to, jednak zasłu że to jest zasługa prezydenta e, RP, natomiast e, większość komentarzy wyrażało oburzenie, że w ogóle na ten temat się politycy kłócą. I to tylko to pokazuje, jakby gdzie, gdzie jesteśmy. Natomiast ym, to jest ważne wydarzenie, ale znowu ono nie jest polityczne. One jest symboliczne. Mhm. E, I przy takich wydarzeniach algorytm promuje, y, promuje że tak powiem, pojednanie, prom, promuje tą y, no, zejście z tej, z tej mm, z takiej dyskusji, prawda, y, polaryzacyjnej. E, to wszystko pokazuje, że gdzieś IZ, Mileniansi, użytkownicy sieci poszukują bardziej może wspólnoty, poszukują jakby rozwiązywania problemów, a nie poszukują. E, zresztą widzimy. Widzimy, co jakby z tygodnia na tydzień spada zaangażowanie w tematy stricte polityczne. W ogóle, po prostu. Ale to, to ja mam jeszcze jedną wątpliwość, no bo cały czas powraca słowo algorytm. Na ile w takim razie my... Wchodząc w jakieś narracje, wchodząc w jakieś spory w mediach społecznościowych, no, tak naprawdę w zupełnie nieświadomy sposób jesteśmy trochę kierowani przez algorytm, no bo jeżeli algorytm wyczuwa, że coś jest tematem, który interesuje wszystkich, więc zaczyna go jeszcze bardziej promować, więc no, ten temat w końcu dotrze również na przykład do mnie, mimo że tym tematem kompletnie nie byłem zainteresowany i chcąc, nie chcąc, no, jakoś się z tym tematem zetknę. I być może dam się wkręcić, czy też dam się wciągnąć? Nie posiadamy w mediach społecznościowych wolnej woli. Może nam się wydaje, że ją posiadamy. A mianowicie każdy nasz ruch od momentu tego, jak tutaj siedzimy w tym studio, to... Pan redaktor może mieć telefon w kieszeni, ja mogę go mieć na biurku. Sensory wiedzą doskonale, czy jest w kieszeni, czy nie, czy na biurku. Wiedzą aplikacje, co się stanie po otwarciu telefonu i zgadują tak naprawdę zaraz, co będziemy oglądać. Mało tego, algorytm tak naprawdę jest crowdplizerem. czyli jego głównym zadaniem nie jest y, odkrywanie świata, tylko jest pokazywanie nam. Yy, zadowolenie nas, to znaczy dostarczanie nam dopaminy i generalnie rzecz biorąc odpowiadanie na, na nasze potrzeby, czyli... Znaczy, zanim jeszcze je wyartykujemy, tak? Yy, tak, dlatego, że musimy pamiętać i słuchacze też muszą pamiętać, że telefon, który mamy w kieszeni czy na biurku, wie o nas wszystko. Dlaczego? Wie o nas wszystko przez ostatnie, jeżeli macie państwo telefon, ostatni smartfon przez ostatnie 10 lat, spowiadaliście się mu ze wszystkiego. w Waszych smutków, waszych radości, ile macie pieniędzy w koncie, co kupujecie i z kim piszecie. Więc generalnie rzecz biorąc, on wie o Was wszystko. No jeżeli wcześniej mówiłem, że z pewnych informacji możemy wyciągnąć mało optymistyczne wnioski, to właściwie no, tego, co powiedział pan na koniec, to nawet nie wiem, jak to skomentować. No, taka jest niestety prawda. Taka, taka jest to. rzeczywistość. Michał Efederowicz, szef Europejskiego Kolektywu Analitycznego Res Futura, bardzo Panu dziękuję za rozmowę. Dziękuję ślicznie. To są informacje Polskiego Radia 24. Zbliża się 11.30, Łukasz Pastor zapraszam. Przyjaciele będą namawiać Andrzeja Poczobuta, by nie wracał na Białoruś, mówił w radiowej trójce wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki. Jednocześnie podkreślał, że dziennikarz i działacz polskiej mniejszości jest teraz wolnym człowiekiem i sam podejmie decyzję w tej sprawie. My będziemy, ja rozmawiałem z kilkoma jego bardzo bliskimi przyjaciółmi wczoraj tutaj z Polski i będziemy go wszyscy namawiać, żeby, żeby on tego nie robił, bo może dużo więcej zdziałać dla tej sprawy, której jest oddany, czyli dla sprawy wolności i demokracji na Białorusi, stąd, a nie stamtąd, bo tam jest prawie pewne, że zostanie znowu aresztowany, będzie znowu zakładnikiem. Marcin Bosacki zna Andrzeja Poczobuta od ponad 20 lat. Obaj byli wówczas związani z Gazetą Wyborczą. Dziennikarz i działacz polskiej mniejszości na Białorusi od pięciu lat przebywał w białoruskim więzieniu. Wczoraj odzyskał wolność. Starania o jego uwolnienie zakończyły się sukcesem, ponieważ dyplomacja i służby znalazły układ, który był wystarczająco atrakcyjny dla białoruskich władz. Rodzina, przyjaciele, mieszkańcy, społecznicy i parlamentarzyści pożegnają w Sosnowcu tragicznie zmarłego posła Łukasza Litewkę. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się o godzinie 13.30. Łukasza Litewkę wspominał przed rozpoczęciem posiedzenia Sejmu wicemarszałek Izby Szymon Hołownia był dla nas inspiracją do tego, żeby z tłumu robić wspólnotę, w której troszczymy się o siebie, a jak ktoś potrzebuje pomocy, to skrzykujemy się do pomocy, a nie obrażamy się, krzyczymy, mamy do siebie złe myśli. Niech to będzie to dziedzictwo, z którym dzisiaj w sercach będziemy dzisiaj wypełniali nasze poselskie obowiązki. Jeszcze raz, cześć. Jego pamięć. W uroczystościach pogrzebowych wezmą udział prezydent Karol Nawrocki i jego małżonka, przewidziano też udział premiera Donalda Tuska. W Lasach w niemal całej Polsce utrzymuje się duże lub średnie zagrożenie pożarowe i łatwo może dojść do zapruszenia ognia. Dlatego Aneta Gołębiowska, rzeczniczka Śląskiej Straży Pożarnej przypomina, by przebywając w lesie w takich warunkach pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. W lasach i na terenach śródleśnych oraz w odległości 100 metrów od granicy lasu zabronione jest Rozniecanie ognia poza miejscami do tego wyznaczonymi, wypalanie wierzchniej warstwy gleby oraz pozostałości roślinnych, palenie tytoniu z dróg utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi. W parkach narodowych można poruszać się tylko po wyznaczonych szlakach. W przypadku długotrwałego zagrożenia pożarowego leśnicy mogą wprowadzić czasowy zakaz wstępu do lasu. Dzień w Polskim Radiu 24 Za 27 minut godzina 12. Wczesnym popołudniem w Sosnowcu odbędzie się pogrzeb posła i społecznika Łukasza Litewki. Przypomnijmy, że Łukasz Litewka zginął w piątek. Poseł jechał rowerem ulicą między Dąbrową Górniczą a Sosnowcem. Doszło tam do zderzenia z samochodem. Poseł zginął na miejscu kierowca auta. Miał zasłabnąć za kierownicą i zjechać na przeciwległy pas ruchu, którym jechał właśnie poseł Litewka. Przypomnijmy, Łukasz Litewka miał 36 lat. Już teraz łączymy się z Martyną Szymczakowską, która jest w Sosnowcu. To właśnie tu odbędzie się ostatnie pożegnanie posła. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedz, czy wiemy już jak będzie wyglądała ta pożegnalna uroczystość, uroczystość pogrzebowa? Przede wszystkim nie sposób nie zacząć od tego, że poseł Łukasz Litewka był jedną z najbardziej wyrazistych postaci polskiej sceny politycznej i społecznej ostatnich lat. Był samorządowcem, filantropem w ostatnich wyborach parlamentarnych w 2023 roku. Startując z ostatniego miejsca na liście wyborczej zdobył rekordową liczbę głosów. No znacznie wyższą niż kandydujący z tego samego okręgu obecny marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Łukasz Litewka osiągnął ten wynik m.in. dzięki swojej kampanii. Kampanii wyborczej, niecodziennej kampanii, promując na swoich banerach psy ze schronisk zamiast własnych postulatów politycznych. Dzięki tej inicjatywie setki zwierząt znalazły nowe domy. A twórca fundacji Team Litewka zjednoczył wokół siebie społeczność internetową, niosąc pomoc chorym dzieciom, seniorom no i osobom w potrzebie, w kryzysie. W Sejmie aktywnie pracował też w komisjach zajmujących się ochroną zwierząt oraz polityką społeczną. Ta dzisiejsza uroczystość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 będą i już są telebimy, tak aby wszyscy chętni mogli obejrzeć tę uroczystość, wziąć w niej udział. Według zapowiedzi dzisiaj w Sosnowcu w uroczystościach pogrzebowych, na uroczystościach pogrzebowych pojawi się od kilku do kilkunastu tysięcy osób. Wiadomo, że osoba Łukasza Litewki wzbudzała wielką sympatię Polaków. No, znamienne jest też to, że wszystkie opcje polityczne w parlamencie bez wyjątku bardzo dobrze wypowiadały się o pośle. Politycy podkreślali, że był dobrym człowiekiem,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 No i ten trzęsący się głos marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego też pokazuje jak wspaniałym człowiekiem był Łukasz Litewka, jakie emocje, pozytywne emocje budziły wśród swoich kolegów z ław poselskich, ale i osób, które osobiście go nie znały. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zapowiedział, że w pogrzebie posłał Litewki. Przewidywany jest też udział najważniejszych osób w państwie, czyli prezydenta Karola Nawrockiego premiera Donalda Tuska. Marszałek Sejmu też będzie tutaj obecny. A po śmierci posła Litewki w wielu miastach, tutaj Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii mieszkańcy organizują spontaniczne zbiórki karmy i akcesoriów dla zwierząt. No, dary już trafiają do pierwszych schronisk. No, taka kontynuacja dzieła Łukasza Litewki, który bardzo często, bardzo chętnie pomagał między innymi potrzebującym zwierzętom. W ostatnich dniach te akcje wsparcia odbyły się też w wielu miastach w całym kraju, nie tylko tutaj na Śląsku. Mieszkań Białej Podlaskiej na Lubelszczyźnie minutą ciszy uczcili pamięć tragicznie zmarłego posła Litewki. No i zgromadzili się też, by oddać hołd posłowi, no, który pomagał najbardziej potrzebującym i bezdomnym zwierzętom. Te akcje zorganizował Bialski Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Posłuchajmy.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 Prywatne osoby, ale i najważniejsze osoby w naszym kraju e, uczczą pamięć posła Litewki. Prezydent Karol Nawrocki odznaczył pośmiertnie posła krzyżem oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. To odznaczenie nadawane za wybitne zasługi w służbie państwu i społeczeństwu. To też świadczy o tym, jak wielkim, wielką zasługą, wielkim docenieniem cieszą się też działalności, które prowadził Łukasz Litewka. Martyna Szymczakowska bardzo dziękuję za te relacje. Przypomnę, pogrzeb powinien rozpocząć się około godziny 13.30. Na antenie polskiego radia 24 będziemy Państwa na bieżąco informować, jak, jak przebiega i jak wygląda sytuacja w Sosnowcu. Gość polskiego radia 24. Przed chwilą tematem był pogrzeb Łukasza Litewki, przypomnijmy posła, ale chyba w pierwszym rzędzie społecznika, działacza społecznego, człowieka, który wiele zrobił dla, dla dzieci, dla zwierząt, który słynął ze zbiórek, słynął z tego, że momentalnie reagował, gdy potrzebna była pomoc. No to teraz o podobnej inicjatywie, która już za nami, czyli o gigantycznej zbiórce, przypomnę, łatwoganki ludzie związani, związani z nim podczas kilkudniowej zbiórki, która zaczęła się od Disa na Raka zebrali ponad 280 milionów złotych. No, pytanie, czy przy całym Oczywiście bardzo pozytywnym, entuzjastycznym podejściu do tej zbiórki. Pytanie tylko, czy 280 milionów złotych jest cokolwiek w stanie realnie zmienić. I to pytanie kierujemy już do naszego kolejnego gościa, pani profesor Alicja Chybicka, posłanka, ale dziś w innej roli, dziś jako hematolog i onkolog dziecięcy. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Pani profesor, z jednej strony 280 milionów Ponad 280 milionów, suma, która robi gigantyczne wrażenie. Z drugiej strony nie brakuje takich komentarzy mówiących o tym, że ta zbiórka, właściwie kolejne tego typu zbiórki, no, one bardziej pokazują to, że mamy gigantyczny problem, jeżeli chodzi o służbę zdrowia, jeżeli chodzi o onkologię, jeżeli chodzi o opiekę nad najmłodszymi pacjentami onkologicznymi. To nie jest tak. Otóż onkologia dziecięca, onkologia i hematologia dziecięca jest dobrze ustawiona, dobrze finansowana. Każde dziecko w 20 ośrodkach w Polsce, bo tyle jest ośrodków hemato-onkologii, jest leczone zgodnie z najnowszymi standardami światowymi. I system dba o to, aby te leki zgodnie z tymi standardami dostarczać. Oczywiście Pieniądze przydadzą się jak nie wiem co, bo jak mówię, to jest 20 ośrodków i powstała rada, na czele której sto, stanie prawdopodobnie pan profesor Krzysztof Kałwak, 18 lat młodszy ode mnie, następca w przylądku nadziei, którym miałam zaszczyt kierować 21 lat. I te pieniądze zostaną... Podzielone w, zależnie, w zależności od potrzeb, ponieważ ośrodki na pewno nierówno są wyposażone, nie wszystkie mają nowe budynki takie jak przylądek z hotelami dla rodziców i tak a opieka nad dzieckiem chorym na nowotwór zawsze powinna była być. Opieką holistyczną. Co to znaczy? To znaczy, że nie wystarczy tylko przestrzegać tych standardów, bo powiem jeszcze o jednej rzeczy, która różni onko, hematologię dziecięcą od onkologii dorosłych, jak również różni od wszystkich innych chorób. Otóż my to zrobiliśmy w latach 80., -tych, 90. -tych. Każde podejrzenie dziecka, o chorobę nowotworową ma trafić do jednego z tych dwudziestu ośrodków, w zależności gdzie to dziecko mieszka. Więc ta sprawa jest załatwiona i wszelkie, jeśli są jakiekolwiek zawirowania w AOS-ach, POZ-ach, na oddziałach powiatowych, nie dotyczą naszych dzieci, bo nasze dzieci leczone są w tych 20 ośrodkach. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, na leczenie i diagnostykę. Na diagnostykę zawsze dzieci miały swoje priorytety i nie musiały oczekiwać w żadnych kolejkach. Natomiast, bo muszę podkreślić, to nie jest, broń Boże, żaden przytyk do dorosłych. Dzieci zachorowuje rocznie 1200, przy czym smutne jest to, że kiedy rodził się prawie milion dzieci po wojnie, to też 1200 zachorowywało. A w tej chwili, jak my tu się modlimy, żeby było 260 tysięcy dzieci w tym roku, pewnie tak nie będzie, to zobaczcie państwo, jaka skala. Też 1200 zachoruje, bo tak było w 2025 Ale to pani profesor, to przepraszam, a, a skąd w takim razie ten procentowy wzrost? No bo to, że coraz młodsi dorośli chorują na raka, to też oczywiście nie jest nic nowego. To się dzieje od, już od wielu, wielu lat. To, to, że w ogóle rak jest coraz większym problemem, dla problemem cywilizacyjnym, też nie jest tajemnica. Ale dlaczego w takim razie w coraz większym stopniu ta choroba dosięga również najmłodszych, no tych, których wydawałoby się na razie dosięgać nie powinno. Nie, to nie ma pan redaktor mhm. racji. Znaczy, chciałbym tu, mieć rację, ale tej... wiem, że nie mam, oczywiście. Chciałby pan, no ja bym też chciała, żeby pan miał rację, a nie, a nie nauka, która wykazała niestety, że jest bardzo duża akumulacja genetyczna. Co to znaczy? Każdy z nas, jak popatrzy na swoją rodzinę, to babcia miała raka piersi, a dziadek miał raka czegoś tam, a ktoś tam chorował. Kiedyś, bo ja pracowałam 50 lat w onkologii, 21 lat kierowałam tą, tą to na początku... Matka płacząca u mnie w gabinecie pytała, dlaczego ta y, moja córka czy syn zachorował na y, chorobę nowotworową. I wtedy nie było to takie oczywiste. Dlaczego? Natomiast teraz i wtedy... A, a drugie zdanie, które ten, ta płacząca osoba mówiła, to było takie, że... Y, bo w jej rodzinie nigdy nikt nie chorował. Teraz nie ma czegoś takiego praktycznie. Naprawdę to są pojedyncze rodziny, które są genetycznie nieskażone i... To jest jedna przyczyna, czyli jest kumulacja genetyczna, czyli gdyby nas przebadać, zrobić taką, takie badanie genetyczne każdemu z nas, ja bym nawet nie chciała sobie zrobić, bo po co mi wiedzieć, że może mam gen od grubego, od, od piersi, od, od mózgu, od czegoś tam jeszcze, prawda? Natomiast, żeby tak, ktoś zachorował, tak, tak precyzyjnie możemy to stwierdzić? Y możemy. Że nawet y który narząd możecie. jest najbardziej w naszym przypadku no, ryzykowny? Tych... Mhm. Tak jest. W tych przypadkach, w których znane są geny odpowiedzialne za dany nowotwór, na przykład w raku piersi berca 1 berca 2 berca 3 są też geny pakietowe lym 1 LIM2, LIM3, które jakby warunkują zachorowanie na różne nowotwory. Genetyka poszła do przodu bardzo. Tylko tyle, bo nie skończyłam zdania, że żeby... Ten gen zadziałał poza nowotworami dziedzicznymi, takimi na przykład jak nowotwór u dzieci, siatkówczak w oku. To jest coś, co się no niestety jakby dziedziczy i wiadomo, że ktoś zachoruje. Jak w rodzinie ktoś miał siatkówczaka, to dziecko będzie miało siatkówczaka. Natomiast w innych nowotworach tak nie jest. Potrzebny jest włącznik środowiskowy. I tu wracamy do początku. Co to, pan, to, co pan powiedział. Cywilizacja przyniosła za, za sobą zepsucie środowiska. Na przykład wiadomo, że papierosy powodują zachorowanie, włączają geny od raka płuc. Wiadomo jest w innych nowotworach, na przykład w raku jelita, że smaża, smażeniny wszelakie, a szczególnie na gęstych, ciężkich tłuszczach i takie czasem, ja na przykład kiedyś bardzo lubiłam takie smażeniny, które się zmieniały kolor, ten, ten tłuszcz zmieniał na troszkę ciemniejszy. To jest wszystko niezdrowe, myśmy tego kiedyś nie wiedzieli w ogóle. Teraz rzeczywiście dietetyka troszeczkę może ochronić społeczeństwo przed zastosowana prawidłowo i dobre diety. Mogą ochronić przed zachorowaniem na jakąś tam chorobę, hmm. no, nowotworową, zapewne, nawet jak ktoś ma geny. Tak, no zapewne Natomiast... by tak było, gdyby nie to, że coraz chętniej sięgamy na przykład po żywność wielokrotnie przetworzoną. No właśnie, no właśnie, najlepiej byłaby żywność świeża, nie, no niczym nie struta czysta woda, czyste powietrze. To, są, to, to, co nas otacza wszystko, nie wszędzie i nie zawsze, nosić, a w każdym razie może nosić w sobie, wielkie trutki. I Ale... jak te trutki są, to to, to trudki powłączają geny no, na takie, na jakie padną. I teraz jeszcze ta grupa, która nie ma tych, tej choroby genetycznej w rodzinie. Niestety jest coś takiego jak mutacja pierwszorazowa. Co to znaczy? Że komórka prawidłowa... I prawidłowe geny potrafią zmutować pod wpływem środka yy, właśnie takiego środowiskowego. Wszystko jedno zawartego w wodzie, w pożywieniu, w powietrzu, gdziekolwiek. I na to mamy wpływ, bo oczywiście im czystsze będziemy mieli powietrze, im czystszą wodę będziemy pili. Im bardziej właśnie, tak jak pan redaktor powiedział, będziemy jedli y, świeże z pola nieprzetworzone, nieutrzymywane jakimiś sztucznymi chemikaliami. To jest w tej chwili wszystko zakazane. Ja pamiętam takie czasy, kiedy dzieci w przedszkolach, to jeszcze jak kierowałam Towarzystwem Pediatrycznym, wywalczyliśmy, żeby w szkolnych sklepikach sprzedawać owoce, takie zdrowe rzeczy, a nie pofarbowane sztucznymi farbami cukierki. No ale Te dziś w wielu mi... szkołach podstawowych stoją automaty e, i właśnie mówię o szkołach podstawowych, o dzieciakach, które mają 7, 8 e, czy 9 lat i stoją automaty, w których nie ma wody, Powinna nie ma być, owoców, po... tylko są chipsy być albo paluszki. Powinna być zdrowa żywność, nie chipsy i nie paluszki. Nie, nie znam dokładnie tej listy, co ta, czego tam nie wolno, ale na moje pediatryczne wyczucie jedzenie chipsów przez dzieci nie jest specjalnie wskazane oraz paluszków może mniej, ale też, bo one zawierają dużo soli, które, a to wszystko nerkom nie służy. Generalnie zdrowa, naturalna w miarę dieta może pomóc uchronić, ale nie jest to żadna 100% pewność, no bo nie mamy wpływu na to, ile mamy PM-ów powietrzu, 2,5, 10 i jakie jeszcze trutki z samochodów, z benzyny, z tych, szczególnie z tych starszych typów, z wizji, idą w powietrze. Ja jestem z Wrocławia u nas i mam miernik w domu, to czasami po prostu rozpacz, jak, na, jak w Wuhan mamy takie wartości tysiąc razy większe albo sto, mimo tego, że już rzeczywiście pozbyliśmy się we Wrocławiu pieców komunalnych. Ale to pani profesor, to, to przepraszam, to jeszcze jedno pytanie, no bo patrząc w takim razie na to, w jakim cywilizacyjnym miejscu jesteśmy, to rozumiem, że niestety ta tendencja ona się będzie pogłębiać, no bo raz, Dokładnie. że niestety. coraz mniej będzie rodzin, które nie są obarczone nowotworem, coraz więcej czynników środowiskowych będzie w negatywny sposób na nas wpływać, to wszystko się będzie kumulować, więc coraz niestety, coraz więcej dzieci w coraz młodszym wieku będzie pacjentami ośrodków onkologicznych, tak? Jesteśmy na to skazani. Tak jest, tak jest. Niestety, jesteśmy jako ludzie skazani i nie dotyczy to tylko dzieci, dlatego że e, kiedyś chorowało tam 50 tysięcy dorosłych na nowotwór, teraz 180 tysięcy rocznie zachorowuje. Panie redaktorze, to jest armia ludzi, którzy zachorowują na nowotwór. Dokonał się duży postęp też w onkologii dorosłych, więc ci ludzie żyją, żyją o wiele dłużej i to dobrze. Tym niemniej jednak no, ta armia zachorowująca jest po prostu przerażająca. Ja jestem Belfrem Akademickim z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu i wykładałam studentom w latach tam 70., -tych, 80. -tych, czy 90., że po pięciu latach od zakończenia leczenia choroby nowotworowej dziecko jest wyleczone, a teraz tak nie wolno ponieważ już wiadomo, że są geny pakietowe i że może zachorować na coś innego. I to zmienia tylko jedną rzecz, bo to my nazywamy, że dzieci są wyleczone w sensie takim, że mogą wrócić do szkoły, przedszkola, żłobka, do swojego środowiska i żyć normalnie, ale muszą przyjeżdżać na kontrolę. No właściwie muszą się kontrolować do końca życia, co w tej chwili przez badania profilaktyczne jest zalecane każdemu, żeby nie przeoczyć Wczesnego stadium nowotworu, bo to trzeba wiedzieć, że nowotwór szybko rozpoznany to jest proste leczenie, mało szkodliwe i wyleczenie. I dalsze życie może się potem kolejny trafić, ale, ale to jest co innego niż jeśli y, ktoś zachorowuje w stadium rozsianym, gdzie potrzebna jest masywna chemia albo radioterapia albo jakieś inne no, nowsze metody. I jest to walka, ciężka walka o życie. To I pani... onkologia dziecięca jest zupełnie czymś innym niż onkologia dorosłych. To muszę, musi każdy słuchacz wiedzieć. To onkologia... Przepraszam, to pani profesor, znaczy... możemy się przy tym zatrzymać, właśnie przy tym, jak wygląda leczenie dzieci, jak wygląda ta dziecięca onkologia i, i czym ona się różni od, od tego, w jaki sposób leczymy dorosłych. No właśnie to chciałam mhm. powiedzieć, że onkologia dziecięca to jest zupełnie co innego niż onkologia dorosłych. Począwszy od początku, nowotwór u dziecka idzie jak burza i zabija błyskiem, jak jest nieleczony. To nie jest tak, bo dorosły, no niestety nie, na pewno słucham je wiele osób, które tak sobie zabagniły, że przez lata miały delikatne do, dolegliwości, trwało to 10 lat i po 10 latach jest rak jelita grubego i tak dalej. U dzieci to na przykład chłoniak typu B, to my w oczach widzimy po dwóch godzinach, jak nie damy od razu chemioterapii, że, że się szyja robi bardziej gruba i że ten, rosną te węzły. Więc to jest zupełnie co innego i to leczenie jest też inne w związku z tym. I inne są nowotwory, bo też jak badałam studentom, to nowotwory dorosłych stanowiły 0,9% na samym końcu wszystkie dokupy. I jak nam się trafiał jakiś na przykład rak czustki z tych nowotworów dorosłych, to dzwonili, bo my nawet protokołów nie, nie prowadzimy. Mamy teraz już na półkach, ale wtedy nie mieliśmy, bo właściwie dzieci nie chorowały na nowotwory typu dorosłego i podobnie jest, jak czasem bardzo rzadko zdarza się, że na któryś z naszych nowotworów dziecięcych, takich jak nefroblastoma, neuroblastoma, zachoruje ktoś dorosły, no to wtedy oni proszą nas o pomoc, mhm. to, to... a potem dokonał się w jednym i w drugim. I leczenie jest w Polsce we wszystkich ośrodkach identyczne. My mamy koordynatorów od, wszystko, od lat, to są z, jeszcze w świętej pamięci osoby, których już nie ma wśród nas. Panel cały profesorów z Wrocławia, Poznania, Krakowa sprowadził protokoły europejskie do Polski. I to były różne protokoły, bo tam w Europie też Anglia kłóciła się. Na przykład z resztą Europy prowadziła swoje programy dla ostrych białaczki infoblastycznej i nie wiadomo o czym go. Ale mniejsza o to. W każdym razie leczenie w tej chwili wszędzie, w każdym ośrodku stoi ten sam klaser z europejskim programem po polsku oczywiście, gdzie jest wszystko napisane. O której godzinie pobrać krew, jak ją podać, jak podać jakikolwiek lek kiedy zrobić jakieś badanie, na jakim aparacie, nie na byle czym, tylko na aparacie wiadomo jakim. Również leczenie takie towarzyszące, czyli jak dziecko złapie infekcję bakteryjną, to co robić, jak złapie grzybiczą, co robić. I teraz w Polsce mamy koordynatorów od każdego typu leczenia. Miasta podzieliły się między sobą, na przykład Wrocław prowadził sześć koordynacji. Na czym to polegało? Że ten koordynator, najczęściej był to profesor albo docent z danego ośrodka, Musiał wiedzieć wszystko na temat tego nowotworu u każdego dziecka w Polsce, czyli każdy z nas miał ośrodek, obowiązek do koordynatora wysłać ankietę, w której było na, my mamy jako jedyni w Polsce prawdziwy rejestr. Co to znaczy? Że nie w rejestrze jest tylko imię, nazwisko, PESEL oraz rozpoznanie, tylko jest wszystko, co się koło dziecka dzieje. No, ten rejestr jest kosztowny, ale oczywiście to jest właśnie z takich środków jak te pobierane. Fundacja na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową starsza o wiele od Cancer Fighters, bo ja mogę powiedzieć, że Fundacja Cancer Fighters to też jakby trochę przylądek nadziei, bo po pierwsze Marek jest pacjentem wyleczonym, a również Maja Mecan z Oławy to jest też nasz region. I też nasza dziewczynka, która piąty rok walczy o swoje życie z trzecią w tej chwili znowu. Więc y, y, y, to jakby ja, ja pamiętam, jak wystartowała ta fundacja od zera praktycznie, od niczego i w tej chwili tak, tak pięknie sobie działa. Natomiast Fundacja na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową jest fundacją, która ma 30 lat i która która bardzo wiele rzeczy robiła, wspaniałych po prostu. Bo wie pan, panie redaktorze, to co powiedziałam, jest u nas koordynacja, każdy musi leczyć, musi sprawozdawać, musimy sprawozdawać do Europy. I teraz jak ten koordynator, na przykład od Ostry Białaczki Infoblastycznej, dostanie, nie wiem, powiedzmy koordynator jest w Lublinie akurat od Ostry Białaczki Infoblastycznej, on nie wie co zrobić, to on dzwoni do koordynatora, bo tacy są w Europie i pyta, Proszę o pomoc. To są takie albo tele, albo tamten mówi, żeby przysłać dziecko. I teraz, panie redaktorze, Polska jest liderem w tym roku, to znaczy w ubiegłym roku. Krzywa przeżycia wolnego od zdarzeń jest najlepsza na świecie. A to też dlatego, że wprowadzono terapię genową karticelsów, gdzie stany, firma ze Stanów Zjednoczonych wybrała przylądek nadziei i wszystkie dzieci miały na początku skazane na śmierć. To była kolejna wnowa, na którą już nie było co podać w ogóle. A te dzieci żyją i mają się dobrze, zrobiono takich terapii 49, a zaczęto w roku 2020. Czyli ta część w pewnym sensie jest ogarnięta. Problem polega w Polsce na tym, ale to się też dzieje, bo dzisiaj nawet ja w Sejmie występowałam w sprawie terapii genowych. Też będzie to, to, poprawia się, u nas też wszystko jest coraz lepiej w tej chwili, bo dostępność do ratujących życie terapii, a nasze dzieci są zawsze w zagrożeniu życia, czyli pojawia się nowa terapia jakaś genowa, to nie można flak czekać, Aż się y, to nie wiadomo, profesor, coś to, urodzi. To ja niestety tylko... muszę przerwać, bo czas nam się kończy. Ale myślę, że akurat do tego wątku, który pani teraz poruszyła, warto będzie na antenie Polskiego Radia 24 jeszcze y, powrócić, bo o tych tematach bez wątpienia trzeba mówić i to jak najczęściej. Pani profesor Alicja Chybicka, hematolog, onkolog, dziecięcy, posłanka. Bardzo pani dziękuję. Kłaniam się i pozdrawiam. I pozdrawiam państwa. I żyjcie zdrowo.